realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Dzisiejsza audycja ma tytuł Potrawy dla umysłu mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Czasami oglądam ciekawe filmy na YouTube po to, żeby odświeżyć mój angielski. Jeden z moich przyjaciół polecił mi filmiki doktora Sigla, który jest naukowcem, neuropsychiatrą i zajmuje się ogólnie mówiąc umysłem człowieka. Obejrzałem kilka filmików doktora Sigla i znalazłem jeden, który nie jest zbyt długi, ale jest za to bardzo, bardzo ciekawy. W tym filmiku doktor mówi, co zrobić, żeby nasz umysł był dobrze zadbany, żeby był. Zdrowy. Tak jak dbamy o nasze ciało, odpowiednio się odżywiamy, uprawiamy sport, tak samo powinniśmy dbać o nasz umysł. Na stronie realpolish.pl znajdziecie link do oryginalnego filmiku po angielsku. Zapraszam, jednak posłuchajcie najpierw po polsku, mojego streszczenia tego, co mówił dr Siegel. A później możecie obejrzeć oryginalny filmik. Nie przetłumaczyłem dokładnie słowo w słowo tego filmiku, tylko zrobiłem jego streszczenie, czyli opowiem tylko najważniejsze rzeczy z tego filmiku. W tym wideo Doktor Siegel opowiada o tym, co trzeba robić, aby nasz umysł był zdrowy. Mówi o siedmiu działaniach, które pomogą utrzymać nasz umysł w zdrowiu. Pierwsze to długość snu. Pierwszą rzeczą jest odpowiednio długi sen. Jest Niezwykle ważne, żeby mieć dość snu. Podczas snu nasz mózg umacnia to, czego nauczyliśmy się w ciągu dnia. Mózg łączy to, czego nauczyliśmy się tego dnia, z tym, co wiemy z przeszłości. A nawet jak ta wiedza będzie wpływała na naszą przyszłość. W czasie snu Mózg łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Umacnia to, czego się nauczyliśmy. Wielu z nas nie śpi odpowiednio długo. Sen ważny jest tak samo dla dzieci, jak i dorosłych. Sen jest zdrowy dla naszego umysłu. Zatem zadbajcie o odpowiednią długość snu. Druga rzecz to ćwiczenia fizyczne. Ruch jest ważny dla naszego ciała. Ćwiczenia wzmacniają system oddechowy, system krwionośny, wzmacniają nasze mięśnie. Ale ruch jest ważny również dla naszego mózgu. Mózg Ciągle się rozwija i wzmacnia swoje wewnętrzne połączenia. Jeśli ćwiczymy ciało regularnie, to pomaga naszemu mózgowi w rozwoju. Zatem pamiętajcie, ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne nie tylko dla ciała, ale i dla naszego umysłu. Następna ważna rzecz – to czas na odpoczynek Odpoczynek to czas, w którym uspokajamy się Odpoczywamy, nie robimy nic ważnego Po prostu pozwalamy naszemu mózgowi regenerować się Dla nas wszystkich odpoczynek jest bardzo ważny To czas regeneracji dla mózgu i kolejna ważna rzecz – koncentracja. Kolejną ważną sprawą jest koncentracja. Jeśli skupiamy się tylko na jednej rzeczy, robimy tylko jedną rzecz. To właśnie jest koncentracja. Nie robimy wielu rzeczy naraz, nie rozpraszamy się. Skupiamy się, koncentrujemy się na jednej rzeczy, w danym momencie Taka koncentracja Powoduje emisję Czyli wytwarzanie Związków chemicznych Które Wzmacniają połączenia Neuronowe Wewnątrz mózgu Koncentracja Pozwala utrzymać nasz mózg Zdrowym A nasz umysł jest Jasny i czysty Pamiętajcie Ważne jest, żeby raz, przynajmniej raz na dzień, na dzień koncentrować się na czymś. I następna rzecz to zabawa. Zabawa, czyli bycie spontanicznym, zadowolonym. Dzieci naturalnie potrafią się bawić. Dorośli często są zbyt poważni. Pamiętajcie, że ważne jest, żeby mieć czas na zabawę. Wtedy właśnie powstają nowe połączenia wewnątrz mózgu. Zabawa pomaga utrzymać mózg młodym, pozwala rozwijać się. Pamiętajcie, nie tylko praca, ale zabawa też jest bardzo ważna. I kolejna rzecz to skupianie się na sobie. Wtedy, kiedy jest, jesteśmy skupieni na naszym wnętrzu, na tym, co odczuwamy, na naszych myślach, to właśnie jest skupianie się na sobie. Takie skupianie na sobie pozwala na zjednoczenie różnych stref znajdujących się w mózgu. Jeśli to robimy, to Wzmacniamy równowagę i koordynację w naszym systemie nerwowym Dzięki temu możemy lepiej skupiać uwagę Pomaga to również łatwiej zrozumieć innych Ponieważ lepiej znamy siebie Lepiej znamy nasze odczucia Skupianie się na własnych myślach wzmacnia równowagę integruje nasz system nerwowy. I kolejna, ważna, ostatnia już rzecz, to bycie z innymi. Jest to czas, gdy łączymy się z innymi ludźmi, gdy łączymy się z naturą. Jest to czas dzielenia się naszym dobrem, naszą hojnością. Robimy to przez dawanie siebie innym. Wszystkie badania wykazują, że jeśli dajemy coś od siebie ludziom, dajemy coś naturze, nasze zdrowie poprawia się. Nasze odczucie szczęścia, odczucie znaczenia pogłębia się, jeśli dajemy coś od siebie. Dobro, hojność, wdzięczność, dawanie innym to właśnie jest czas bycia z innymi, łączenia się z innymi ludźmi i z naturą. Jeśli będziecie regularnie praktykować te siedem działań swojego umysłu, zobaczycie, że wasz odbiór szczęścia, współżycia z ludźmi, wasze poczucie zadowolenia z życia będzie o wiele większe. Jestem ciekawy, co myślicie o takim podejściu do zdrowia, do zdrowego umysłu. Mi bardzo podoba się taka koncepcja i, dlaczego, i dlatego chciałem się z wami podzielić tym filmikiem. Jeśli nie zrozumieliście wszystkiego, co mówiłem, a rozumiecie po angielsku, to zapraszam na moją stronę, na podcast numer 162 tam znajdziecie link do oryginalnego filmiku doktora Sigla na dziś to już wszystko jak zawsze mówił do was Piotr zapraszam do komentarzy, zapraszam do zadawania pytań polubcie mnie na facebooku lub jak to mówimy w Polsce dajcie mi lajka na fejsie opowiedzcie swoim znajomym którzy uczą się języka polskiego o mojej stronie. Jest nas ciągle więcej i więcej, a to mnie bardzo, bardzo cieszy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam na następne audycje. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Bye.